To są informacje Polskiego Radia 24. To najważniejsza informacja ostatnich godzin. Andrzej Poczobut po pięciu latach znów na wolności. Apel o solidarność zachodu i przywrócenie jedności transatlantyckiej trwa wizyta Karola III w USA. Będzie działał w służbach ratunkowych, a także pomagał w sytuacjach kryzysowych. Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Robopies Minęła Północ. Kamil Olak, zapraszam. Skomplikowana operacja i dyplomatyczna gra. Tak eksperci komentują wypuszczenia Andrzeja Poczebuta. Po pięciu latach białoruskie więzienie opuścił dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Do wymiany więźniów doszło na granicy. Dziennikarza przywitał m.in. premier Donald Tusk.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 Podejrzany o spowodowanie wypadków, w którym zginął poseł Łukasz Litewka opuścił areszt. Prokuratura złożyła co prawda zażalenie na postanowienie sądu, ale nie został jeszcze wyznaczony termin jego rozpatrzenia. O szczegółach reporterka Polskiego Radia Katowice, Joanna Opas.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 udziałem i przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Podczas wystąpienia w amerykańskim kongresie król Karol III apelował o solidarność Zachodu i przywrócenie jedności transatlantyckiej. Przypominając Amerykanom pomoc udzieloną przez sojuszników po zamachach z 11 września, brytyjski monarcha apelował też o podobne wsparcie dla Ukrainy. Tuż po wydarzeniach z 11 września, kiedy NATO po raz pierwszy powołało się na artykuł 5, a Rada Bezpieczeństwa ONZ zjednoczyła się w obliczu terroru, wspólnie odpowiedzieliśmy na wezwanie, tak jak czynią to nasze narody od ponad wieku, ramię w ramię, podczas dwóch wojen światowych, zimnej wojny, konfliktu w Afganistanie oraz w momentach, które zdefiniowały nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziś ta sama niezłomna determinacja jest potrzebna w obronie Ukrainy i jej najdzielniejszych obywateli. Przed wystąpieniem król Karol III był w Białym Domu, gdzie odbyło się jego honorowe powitanie oraz spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. To spotkanie odbyło się już bez udziału mediów. Brytyjska para królewska za kilka godzin wróci do Białego Domu na uroczystą kolację państwową wydaną na cześć Wielkiej Brytanii przez Donalda i Melanie Trumpów. Na Politechnice Wrocławskiej powstaje robopies, który będzie mógł przeprowadzać trudno dostępnych miejsc i analizie stanu infrastruktury. O tym, jak taka instalacja mogłaby wyglądać w praktyce, opowiada Jakub Borsukiewicz z Koła Naukowego Robotyków Konar. To są dwie opcje. Albo mamy tryb autonomiczny, gdzie robot stale monitoruje dany obiekt i po prostu zgłasza jakieś błędy, które wystąpiły, bądź mamy robota z teleoperatorem, który steruje nim i wykrywa sam. Na razie robot wyposażony jest w kamerę termowizyjną, dzięki czemu może brać udział w inspekcjach cieplnych budynków. Jak mówi Jakub Borsukiewicz, w planach są już kolejne modernizacje. W przyszłości chcemy rozszerzyć go właśnie o dodatkowy moduł z bateriami oraz dodać lidar i sprzężenie między kamerą RGB oraz kamerą termowizyjną. Tak w, pra w praktyce e, będziemy mieli nałożony obraz e, z normalnej kamery oraz obraz z kamery termowizyjnej, przez co wizualizacja tych danych będzie o wiele lepsza. Projekt ma znaleźć zastosowanie m.in. w służbach ratunkowych i sytuacjach kryzysowych. Rozwijany jest z myślą o pracy w miejscach trudno dostępnych dla człowieka.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 To będzie zimna noc, nawet do minus 3 stopni, bez mrozu tylko na południu Polski, tam plus 1 stopień. W ciągu dnia sporo chmur, ale zdarzą się też chwile ze słońcem, a przelotny deszcz możliwy na północy i wschodzie Polski od plus 7 stopni na północnym wschodzie do 15 na krańcach zachodnich, w centrum i na południu około 10. Jest 6 minut po północy. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, zapraszam.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 Zdecydowanie tak. I na grupie też nam, y, czyli y, y, indywidualnie, na psychoterapii indywidualnej y, z terapeutą, ale też stosunkowo szybko otwierają się na terapii grupowej.